RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam. Słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiejsza audycja ma tytuł Mądry Pies Witam. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Dziś zapraszam Was na krótką historyjkę, którą kilka dni temu przysłała do mnie Tamar. Tamar mieszka w Belgii i od kilku miesięcy uczy się języka polskiego. Muszę Wam powiedzieć, że Tamar robi bardzo szybkie postępy, uczy się polskiego bardzo szybko. Myślę, że jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Tamar, to wpisujcie je do komentarzy, a ona później na nie odpowie. Zapraszam was więc na historykę, którą dostałem od Tamar. Posłuchajcie. Mądry pies Uczyłam się polskiego od kilku tygodni. Ponieważ u mnie w domu nikt nie mówi po polsku, postanowiłam, że będę mówiła po polsku do psa. Mój pies wabi się laber. Ona jest bardzo mądra. Codziennie chodziłam na spacer z laber. Zwykle podczas spaceru bawiłyśmy się patykiem. Pewnego dnia nie mogłam znaleźć patyka. Powiedziałam do psa, szukaj patyk, ale ona nic nie zrobiła. Potem przypomniałam sobie, że czasownik szukać łączy się z dopełniaczem. Następnego dnia powiedziałam mojej siostrze, wiem dlaczego Laber wczoraj nie zrozumiała. Przecież źle mówiłam, powinno być szukaj patyka. A pies, który usłyszał tę rozmowę, natychmiast wziął patyk i przyniósł go do mnie. Niewiarygodne, prawda? Tamar, dziękuję Ci za fajną historyjkę. Ta historyjka naprowadziła mnie na myśl, żeby opowiedzieć Wam trochę o tym, że czasowniki łączą się czasami z dopełniaczem, a czasami z biernikiem. Dopełniacz odpowiada na pytanie kogo czego, a biernik kogo co. Większość polskich czasowników łączy się z rzeczownikami w bierniku, czyli z takimi, które odpowiadają na pytanie kogo co. Oglądamy co. Film. Czytamy co. Książkę. Jemy co. Obiad. Spotykamy kogo? Kolegę. I tak dalej. Ale niektóre czasowniki łączą się z rzeczownikami w dopełniaczu. Na przykład używamy czego? Młotka. Pilnujemy kogo? Dziecka. Muszę wam powiedzieć, że nawet Polacy robią czasami błędy więc zupełnie nie przejmujcie się tym. Niektórzy mówią, szukam siostrę, chociaż powinni powiedzieć, szukam kogo czego? Siostry. Szukam siostry. Jeśli macie chęć, to możecie zapamiętać, że szukać, przestrzegać, brakować, życzyć, używać to czasowniki, które wymagają rzeczownika w dopełniaczu. Jeśli teraz zaczęliście martwić się gramatyką, przypadkami, czasownikami, rzeczownikami, to dam wam jedną radę. Nie myślcie o gramatyce. Słuchajcie jak najwięcej, a gramatyka sama wejdzie wam do głowy. Jeśli pomylicie przypadki, nic się nie stanie. Nadal wszystko będzie zrozumiałe. To tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej audycji, a Tamar dziękuję za ciekawą historyjkę. Jeśli chcecie, możecie również przysłać do mnie swoje historyjki. Nie martwcie się o błędy. Jeśli jakieś będą, ja je poprawię. Zapraszam na następne podcasty. Zapraszam do pisania komentarzy. Jeśli macie pytania, to pytajcie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.